Może się wydawać niektórym, że ten wyżuń jest troszeczkę prowokujący, ale okazuje się, że wielu ludzi e, ciągle na nowo pyta, dlaczego ten Jezus jest potrzebny, kim On jest, e, jeśli przecież mamy Boga, wierzymy, że Bóg jest, Bóg stworzył świat, Bóg ten świat podtrzymuje, no więc kim jest ten Jezus? Dlatego o nim mówimy, gdzie właściwie nie można by bez Jezusa mówić na temat Boga. Rozmawiając z ludźmi ten temat ciągle się pojawia i stąd też temat dzisiejszej ewangelizacji. Chciałbym też króciutko powiedzieć pewne prawdziwe wydarzenie sprzed wielu lat, wstecz. To Ojciec Mego teścia, kiedyś jako dziecko, wpadł do Przeręgla i tak zmarzł, że e, wszyscy się spodziewali, że umrze. E, wtedy wezwano księdza i ksiądz powiedział, teraz już chłopcze, ujdziesz prostu do nieba. I tak wszyscy myśleli, że on umrze, ale jednak Bóg sprawił, że przeżył. Ale w sercu tego chłopca to, to pytanie pozostało, to właściwie którędy do tego nieba się idzie? Gdzie jest ta droga? I minęło wiele lat, z chłopca stał się mężczyzna, wyjechał do pracy do Belgii. W dawnych czasach wjeżdżono do Belgii do pracy z tych rejonów i tam pracował w kopalni. Tam poznał człowieka, który zaczął mu mówić o właśnie Jezusie, zaprosił go na spotkanie modlitewne tam pewien z tych jeden z uczestników sami przeczytał z Ewangelii Jana i to jedno zdanie Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I wtedy ten y, ojciec mego teścia właśnie y, jakby... Y, z tego nieba, spadł na Niego, że to jest odpowiedź na to pytanie, które On przez te 20 parę czy 30 parę lat nosił w sobie. Ja tak droga do nieba. tu usłyszał odpowiedź. Ja, to właśnie powiedział Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez mnie. I właśnie ten człowiek e, e, uwierzył wtedy tego Jezusa, że On jest drogą w ten sposób Został zbawiony i cieszył się swoim zbawieniem e, przez całe swoje życie. I e, ten temat właśnie dzisiaj mamy przed sobą. E, e, przygotował ten temat i będzie nam wykładał e, Harald Therm z Berlina. E, prosimy teraz e, o wykład. A. Ja, freue mich, dass ich hier in Polen sein darf. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj w Polsce. Und in Polen weiß ich, dass Menschen an Gott glauben. A w Polsce jestem tego pewien, że ludzie tutaj wierzą w Boga. Woher weiß ich das? Skąd to wiem? Ich uh, verfolge die Nachrichten. Uh, Und höre einiges aus Europa. I też od czasu do czasu słyszę różne wiadomości z Europy. Und Europa möchte eine neue Verfassung haben. I Europa, ma mieć takie nowe haben. Und Und normal hat man als Land Verfassung immer unsere Verfassung czy może nie streszczenie, a bardziej Europa chce stworzyć taką ogólną, jak gdyby swoją konstytucję. I normalnie w tym jest e, zawarta nasza odpowiedzialność przed Bogiem w Konstytucji. Ale Großreich Europa wollte keinen Bezug auf Gott Ale to wielkie, można powiedzieć, Królestwo Europa nie chce mieć więcej nic do czynienia z Bogiem. I wtedy, gdy. W parlamencie europejskim taki głos się pojawił, to yy, podniósł się głos z Polski. Nie, tak nie może być. Wir brauchen eine Verantwortung vor Gott. Musimy mieć jakąś odpowiedzialność przed Bogiem. Dlatego to mnie cieszy, że yy, jestem tego pewien, że z każdym Polakiem mogę o Bogu porozmawiać. Und i też wiem, że w Polsce wielu ludzi, albo większość, zdecydowana większość ludzi, należy do jakiegoś kościoła, na przykład tutaj u was kościoła katolickiego. Ja pochodzę z miasta, gdzie ludzie szczycą się tym, że żyją bez Boga. Und heute wollen wir uns bisschen Gedanken machen über Gott i dzisiaj chcemy um, so, trochę pomyśleć, czy zastanowić się um, nad, tym, nad Bogiem Und Jesus i y, nad Panem Jezusem Chrystusem. Und wir werden uns fragen, gibt's, I, gibt's da unterschiede? I zadamy sobie pytania, czy są jakieś różnice? Was sind meine eigentlich? Was sind deine von Gott? Jakie są twoje wyobrażenia o Bogu? Jakie są moje wyobrażenia o Bogu? Ja kiedyś też byłem młody. To jest moje zdjęcie, gdy miałem 15 lat. I teraz sobie to wyobrażam, że ja siedzę na jednym z tych krzeseł i muszę słuchać tego, który tutaj przemawia. da Moje myśli byłyby wtedy, co ten typ mi będzie opowiadał. Also eins kann ich euch versichern. A więc jedno mogę was, o jednym mogę was zapewnić. Und das meine ich ganz ernst. I to mówię bardzo poważnie. Ich mache keine Nie będę tutaj prowadził jakiejś reklamy za jakimś kościołem, żeby przyłączyć się do danego czy jakiegoś kościoła. Für irgendeine nie będę zwerbował do jakiejkolwiek organizacji, eine, eine oder do żadnej jakiejś grupy religijnej czy też jakiej, jakiegoś stowarzyszenia braterskiego. Nie, Nic. Mhm. Als ich so alt war, Gdy byłem właśnie w tym wieku, krótki czas później, dwa lata później, byłem na Dwa lata po tym zdjęciu zdarzyło się, że byłem na Majorce. To dla Dla Niemców jest to tak ogólnie uznawany raj dla Niemców. Oczywiście wieczorami dyskoteki. piwo i tak dalej. Deutschen? Mówi się, że piwo to jest mleko Niemców. Junger Mann aus Südamerika, wir sitzen zusammen i siedzieliśmy razem z pewnym młodzieńcem z Ameryki z Ameryki Południowej. Południowej. Ja. Glaubst du an Gott? Ja. Fuck glaubst du an God? I ten właśnie z tej Ameryki Południowej zapytał mnie, wierzysz w Boga? In meinem Dorf, in meiner Umgebung, wo ich herkam, glauben alle an Gott. W mojej wsi, w moim otoczeniu, z którego ja pochodzę, wszyscy wierzą w Boga. I uh, no? ja myślę, mam nadzieję, że wszyscy, którzy tu są, też wierzą w Boga. Und dann hat er gesagt, glaubst du an Jesus? Und er zadaw mir eine weitere Frage, wierst du in Jesus? klar. Ja, ja, natürlich. Und dann kommen wir, trinken rein. Und das ging bis morgen früh. Und das ging bis morgen früh. Und das bis Seine Verlobte hat sich danach aufgelöst, seine Verlobung. So, seine Verlobung ging danach in die Brüche. So kaputt war er, als er nach Hause kam. Po tym wydarzeniu, on to taki miał zły koniec, że jego narzeczona zerwała z nim. Das war mein Glauben an Gott. I właśnie taka też była moja wiara w Boga. Ich habe gelebt wie die ganzen und Atheisten. Ja żyłem, mimo tego, że deklarowałem, jako, że wierzę w Boga, to żyłem jako ten niewierzący, jako ci wszyscy ateiści. Und wenn es Gott gab, in meinen Vorstellung, a jeśli nawet ten Bóg był w moich jakichś tam wyobrażeniach, to ten Bóg dla mnie był winny wszystkiemu, bo nie mogłem tego, tamtego i jeszcze czegoś. On był tym, który zabierał mi tę radość z tego życia. Pod warunkiem, że on faktycznie istniał. Und i habe ja immer, nie zurück, już So, No, to jest taki problem, że nie ma to jest taki problem, nie to jeszcze raz chciałem to podkreślić, że nie chcę czynić jakieś reklamy za jakąś grupą religijną. Ale ja też nie będę mówił o Bogu który zawsze przytakuje na wszystko co czynimy Den eins ist klar ein Gott gibt, pewne jeśli Bóg jest er nicht immer ja sagen zu dem was ich tue to z pewnością nie będzie przytakiwał wszystkiemu, co ja czynię. Dann gibt es einen Gott in manchen Vorstellungen, der muss immer herhalten, -hmm. wenn wir was nicht verstehen. Der Lückenbüßer Gott. So wtedy w naszym wyobrażeniu muss być taki Bóg który. Der Lückenbüßer, müssen wir alle Sachen gerade stehen, die nicht richtig laufen. K Ziem. Który natychmiast będzie prostował wszystkie rzeczy, wszystkie drogi, które toczą się niewłaściwie. W moim Jeśli w moim życiu, jako młodego człowieka, coś się nie udawało, to winny był temu Bóg. <głos> <głos> das war der liebende tak? Gott, ja. ihr das verstanden, Jesteśmy tutaj w, w straży pożarnej i Boga tak. też możemy tak mo, może ktoś chciałby go określić jako tego Boga, który gasi wszelkie pożary. Gott, kommt nur wenn es I ten Bóg właśnie przychodzi wtedy, kiedy się pali. Ich hier nicht. A jeśli nie ma takiej sytuacji, jeśli jest dobrze, to po co mi Bóg? Nur wenn not ist in meinem Leben. Tylko wtedy, gdy jest jakiś problem, jakaś bieda w moim życiu. Bei manchen kommt er nur alle Jahre wieder, I u co niektórych ludzi jest tak, że to właśnie takie wspomnienie o Bogu, na przykład jest co roku. Gdy są na przykład święta Bożego Narodzenia, to wtedy sobie przypominamy, że jest Bóg. Es gibt auch jest też taki Bóg, który jest nazywany jako ten Bóg z tych książek, czy z różnych historii fantastycznych. Es war ein Mann. Że kiedyś to gdzieś było. Ein alter Mann, Przedstawiany jako ten stary człowiek. Langen z taką długą, szarą brodą. Das war Gott. Takie wielu ma właśnie wyobrażenie o Bogu. Skąd czy Bóg naprawdę taki jest? Jest też taki, czy w istnieje Bóg, który jest wyobrażany jako droga mleczna. W sensie tym, który jest bardzo, bardzo, bardzo od nas oddalony. I który wcale nie ma tego interesu, żeby się troszczyć o moje czy twoje życie. Wir am deutschen Schriftsteller Schiller, der sagte: Więcej mamy jednego pisarza, który powiedział: Ihr beim Sternenzeltbruder, da ist ein lieber Vater. Äh, da hen daleko poza gwiazdami, tam jest ten ojciec. A Boże möchte gar nicht unser Leben nein Ale tak się rzeczy nie mają, bo Bóg chce być obecny w naszym życiu. Wir gucken jetzt keinen Western von John Wayne. Teraz nie będziemy oglądali western Johna Wayne Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie w Stanach Zjednoczonych w tej dolinie. I jeśli by, mielibyśmy bardzo dobry aparat i długo byśmy naświetlali, der schauen. To właśnie tam możemy e, zobaczyć środek tej drogi mlecznej. I Jeśli powietrze nad grabowem byłoby e, bardzo czyste i przejrzyste, da das auch sehen. To tutaj też byśmy mogli zobaczyć podobny obraz. Und wir können jetzt fragen, wo kommt das alles her? I możemy postawić pytanie skąd to wszystko pochodzi. Wer ja, hat das alles gemacht? Kto to wszystko uczynił, wenn wir byśmy mieli taką rakietę, könnten in moglibyśmy przelecić tam i zjechać, w, w tej prędkości światła albo i nawet szybciej, jeśli by się dało. Dann werden wir nicht nur diese Milchstraße in vielen Lichtjahren sehen am tylko, że zobaczylibyśmy jako ten, tą naszą drogę mleczną i nas którzy leżymy gdzieś tam na skraju tej Drogi Mlecznej, galaktyki feststellen, we es gibt noch viel, viel mehr moglibyśmy stwierdzić, że takich galaktyk istnieje mnóstwo, miliardy galaktyk poza, no. poza naszą Drogą Mleczną. możemy okay, wer hat das gemacht? To pytanie, kto to uczynił? Zufall? Przypadek? God. Bóg. Andere Möglichkeiten nicht. Innych możliwości nie ma. Dieses alte buch, was wir vor uns haben. Ta, można powiedzieć, stara księga, którą e, mamy przed sobą. Bibel. Biblia. Das da steht drin, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. W jest napisane, Niebiosa wysławiają Bożą. Vor ungefähr 50 Jahren, <coughs> co, 50 laty, war der erste Mann im Universum oben beim był pierwszy człowiek poleciał kosmos. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Und er sagt, ich bin hier oben gewesen. I on po powrocie stwierdził, byłem tam w górze. Aber Gott war nicht hier. Boga tam nie widziałem. Gibt's also doch nicht. A więc Boga nie ma. Haben Genossen der Sowjetunion Glück noch recht gehabt? Czyli ci towarzysze ze związku radzieckiego? Mi nie razy. Yuri Gagarin, hattest du die gelesen? Aber Moglibyśmy do niego powiedzieć, Yuri, gdybyś ty przeczytał Biblię, tole gewusst Gott ist jest Geist. To wtedy wiedziałbyś, że Bóg jest duchem. To jest nieś materie. On nie jest materią, aby erschafft Materie. Ale on, jest, on, potrafi stworzyć materię. Und du kannst ihn auch nicht sehen, Yuri swoimi oczami, Yuri, nie możesz go zobaczyć. Ten nur die reine Herzen haben können Gott bo tylko ci, którzy są czystego serca, mogą Boga oglądać. Ale możemy sobie postawić pytanie, czy naprawdę potrzebujemy Boga? Ein Land, USA. Kraj, Stany Zjednoczone, jest to kraj bardzo religijny. Die oni e, wysłali, dwie, e, sondy kosmicz, wysłali kilka sond kosmicznych do tej pory. Und in ein dieser Sonden gibt's einen Sprachrekorder. I w jednej z tych e, sond e, jest e, takie urządzenie nagrywające głosy. Weil es kann ja sein nach der Evolution, dass irgendwo auch noch Menschen gibt wie wir. Bo jeśli, jeśli wszystko powstało z ewolucji, to być może gdzieś w kosmosie są ludzie tacy jak my. I w jednej z tych sond jest właśnie takie nagranie wysłane w ten kosmos, ta sonda cały czas jest w drodze. Bo jeśli ktoś istnieje we wszechświecie, to my musimy wysłać im taką informację, że my tu na Ziemi jesteśmy i tam jest to właśnie zawarte. gibt, ist alles zufall gekommen. Bo jeśli nie ma Boga, to wszystko powstało przez przypadek. I wtedy też w jakiejś odległej galaktyce musiało się, też się musiał ten przypadek gdzieś zdarzyć i też jest takie życie, jak tutaj na ziemi. A więc wyślemy, stwierdzili, że wyślemy wam takie nagranie naszej, naszej mowy. I jest tam mnóstwo języków. Na tym Deutsch, Russisch, Englisch. Polski, Niemiecki, Rosyjski i tak dalej. Hochintelligente Leute, die das glauben. I to są inteligentni ludzie, którzy w to wierzą. Aber vielleicht ale może było tak, że ta niesamowita inteligencja była już wśród nas, na, na przykład 2000 lat temu. Wiecie, jeśli nie wierzymy w Boga, to powiedział jeden z człowieków, który pisał kryminał, jeden z ludzi, który pisał. Gryminały. E, Jeśli nie wierzymy w Boga, to wcale nie oznacza, że my wcale nie wierzymy. Denn dann heißt es, dass wir alles glauben. Bo wtedy oznacza to, że wierzymy we wszystko. Du gehst heute in ein Kaufhaus hinein, idziesz dzisiaj do um, Centrum handlowego und Bücher zu kaufen, by, aby kupić książkę. da eine abteilung, Jedenfalls ist das bei uns so in Berlin. Überschrift Esoterik. Du kannst alles da finden, heilende Steine und redende. Also es gibt Themen, Vielfalt, aber ohne Gott. I w tym, w tym dziale u nas możesz znaleźć wszystko. Kamienie uzdrawiające i przeróżne tematy, ale nie ma tam nic o Bogu. Leben nach den Sternen ausgerichtet wird? Są tam książki, które piszą o tym, że życie człowieka toczy się według gwiazd. Sie alles. Wierzą we wszystko. Nur no nicht an diesen Gott dieser Bibel, Ale bierzą we wszystko poza tym Bogiem który jest zawarty w Biblii. Wenn dieser Gott wirklich existiert. Jeśli ten Bóg prawdziwie istnieje? Dann wissen wir, darf er kein Feuerwehrmann sein. Dein Feuerwehrmann, der nur kommt, wenn, wir, wenn es bei uns not gibt gegeben gelegen. To wtedy wiemy, że on nie jest tylko tym strażakiem, który pojawia się, gdy jest pożar. The jumping Jack in Hampelmann, wo ich dran ziehe und macht, was ich will. I nie jest takim, tym który, my nie jesteśmy tymi kukiełkami, za które sznurki on pociąga. Dann sagt er mir, ich bin heilig, sagt dieser Gott uns. Ten Bog mówi do nas, ja jestem święty. Und dann ist er absolut gerecht. I wtedy on to oznacza, że on jest absolutnie sprawiedliwy. Aber dann muss er, wenn er mein Leben beurteilt. Ale wtedy, gdy on osądza moje życie, dann muss er mich richten. To wtedy musi i mnie y, osądzić. Jeśli on ocenia moje życie, to musi mnie osądzić. Wenn dieser Gott wirklich existiert, Jeśli ten Bóg naprawdę istnieje, dann hat dieser Gott sich uns mitgeteilt. to ten Bóg mitgeteilt. nam o sobie opowiedział. Und ich kann zwei Dinge sagen euch, wo er sich mitgeteilt hat. I mogę wam o dwóch rzeczach powiedzieć, w których on nam o sobie opowiedział. Das eine, kannst du nur glauben, so wie ich jetzt hier, da sitze und sage, stimmt das, was der Mann sagt. W e, Dass ich einfach eine vertrauensvolle Botschaft bekommen habe, dass da einer gekommen ist vor 2000 Jahren. I, to, i o tym mówi właśnie to że on 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię. in diesem Buch. To jest w tej und dieses Buch überhaupt ist eine Mitteilung von uns wie Gott ist I ta księga jest opowieścią dla nas, jakim jest Bóg. Also, wir wollen jetzt nicht die verkehrten Leute fragen, aber wenn es nicht teraz wydać tych ludzi, którzy głoszą błędne jakieś y, teorie. Wenn es um die Frage geht, warum Jesus. Jeśli chodzi o to pytanie, dlaczego Jezus. Jedes Jahr, Weihnachten und Ostern gibt's eine große Kampagne in Deutschland. So roku w czasie, czy przed świętami Bożego Narodzenia i przed świętami wielkanocnymi w Niemczech jest, można powiedzieć, taka wielka kampania przez gazety prowadzona? czas Jezus. Czy to jest Jezus? Na przykład tytuł tego tygodnika Stern? Oder Spiegel oder andere Zeitungen. Ich weiß nicht, wie das in Polen ist. Każd każdą gazetę, którą byście w Niemczech dzieli, to mniej więcej takimi tematami się one zajmują. Und dann gibt es die Geschichten über die Person von Jesus. I są najdziwniejsze, najbardziej przeróżne historie mówiące o Panu Jezusie. Ale my potrzebujemy tego Jezusa, o którym mówi nam Biblia. To jest to jedyne źródło, jedyne godne zaufania źródło, które może nam opowiedzieć o tym kim i jakim jest Jezus? To jest, co to znaczy, jak jeden list miłosny od Boga dla nas ludzi. można by powiedzieć, to jest taki list miłosny, czy pisany z miłością do nas ludzi. Und wer noch kein solches Buch hat, da vorne gibt es die kostenlosen Novi Testament oder ganze Bibel. Nie weiß es nicht. Novi Testament. Und wenn jemand solche Bücher hat, dann hat er sie przy wyjściu. Jest nowy Testament za darmo, można sobie wziąć. Das von Gott für dich und mich. to jest, właśnie ten list, który Bóg napisał dla to jest, dla mnie. list, tematem Bóg jest, dla to i dla mnie. Das der Bibel ist głównym, czy, głównym tematem Biblii jest, że to jest, że jest, Wenn sie so kommen zu mir und fragen, uff, da erzählt einer von Gott, bestimmt Zeuge Jehovas. Jehova zu Deutsch heißt Jehova, auf oznacza der ewig seiende, der, Und das ist einer ungefähr von 300 Namen, die Gott im Alten Testament und Neuen Testament hat to jest jedno z mniej więcej z 300 imion, które Bóg ma w Starym i Nowym Testamencie. I Ja mogę każdemu dać tą wskazówkę. Przeczytaj Biblię. Przeczytaj Biblię i dowiedz się, jakim Bóg jest. Und das Hauptthema der nie jest ten Bóg Jahowa, Bo on tak się właśnie objawił Izraelowi. Das Hauptthema der Bibel ist Thema der Bibel ist Jesus Jesus Jesus Christus. Wie sagt Moment, wenn der vor 2000 Jahren erst geboren ist? Mo powiedzie,śli on się urodził w 2000 lat temu, darf ich sagen: Jesus ist sozusagen die Antwort Gottes auf dein und mein Problem. Ale może powiedzieć, że Jesus jest odpowiedzią Bożą na Twój i mój Problem. Warum sollte ich an Jesus glauben? Dlaczego mam wierzyć w Jesus? Der erste Punkt ist zum Beispiel: Mein ganzes Leben ist zerstört durch Sünde. Dieser erste Punkt, meinem Leben erstmal zu akzeptieren, fällt uns ungemein schwer. Dla nas ludzi jest bardzo ciężkim zaakceptować ten właśnie pierwszy punkt, że moje życie jest zniszczone przez grzechy. Też możemy to zauważyć, że w naszym społeczeństwie małżeństwo czy rodzina jest coraz bardziej degradowana i coraz bardziej niszczona. Warum ist das so? Dlaczego tak to się dzieje? Dwa tygodnie temu. ein junger mann aus polen. z Polski. Ende 20. Miał prawie 20 lat. dabei gerade, wo er sich hier go, gdy brał właśnie narkotyki. I To robisz i zapytałem go, chłopcze, dlaczego to robisz? Ruinujesz swoje życie. Da sagt zu mir, das ist schon alles. Alles kaput. On powiedział do mnie: moje życie i tak już jest zniszczone. Vor zwei jahren hatte ich ein Haus. Dwa lata temu. Der. Vor zwei <suszy> jahren. Der. Der Mann. Der war Ende 20. Ende 20. Ja. Przepraszam, on miał prawie 30 lat, nie? 20 czy nie, 30 lat. I mówi, dwa lata temu miałem dom. Vor zwei Jahren hatte ich ein Haus, hatte eine Frau und zwei Kinder. Jetzt habe ich gar nichts mehr. A teraz nie mam nic. Ich bin hier in Berlin, lebe auf der Straße. Tutaj, w Berlinie, i na ulicy. Und er versucht sein ganzes Leben nur noch so voll zu hauen, sich mit Drogen um die Realitäten zu vergessen seines Lebens. Was macht das Leben der Leute so kaputt? Co czyni, że życie ludzi y, tak niszczyje? Dass auf einmal ein Mann seine Familie verlässt und mit einer Frau zusammenlebt und alles zerstört? Że y, mężczyzna czy mąż zostawia swoją żonę czy swoją rodzinę i żyje, zaczyna żyć z jakąś inną y, kobietą? Die Bibel nennt das sünde. Biblia nazywa to grzechem. Sünde heißt einfach Zielverfehlung. Y, grzech to jest, możemy powiedzieć innymi słowy, zły cel czy zła droga. O no zajęliśmy I nasze życie jest pełne właśnie takiego grzechu czy takim złych celu. Gott hat uns zum Beispiel so zehn Gebote gegeben. Na przykład Bóg dał człowiekowi 10 przykazań. Und er hat uns damit gezeigt, dass wir gar nicht in der Lage sind seinen Anforderungen zu genügen. Jezus pokazał nam, że człowiek w ogóle nie jest w stanie by sprostać tym oczekiwaniom Bożym. Da kommt ein Prediger in eine Familie. I na przykład jedna historia. Jeden z takich kasnodziej przyszedł do pewnej rodziny. Der Vater trinkt sehr viel. Ojciec był pijakiem. Und Alkohol kenne ich aus meinem eigenen Leben macht Leben kaputt. A Alkohol ja to znałem ze swojego życia niższe życie ludzi. Und dann sagt der der Mann dort, hör mal, merkst du nicht, wie du die Familie kaputt machst, mit deiner Trinkerei? Und der Kasnodziej mówi do tego Ojca czy głowy domu? Czy ty nie widzisz, jak ty niszczysz przez alkohol swoją rodzinę? Im alkohol, im suff dann schlechter seine Frau, seine Kinder. Bo on jak był pijany to bił żonę, bił dzieci. Und so viel es geht kaputt, merkst du das denn nicht? Czy ty nie widzisz tego, że to wszystko jest ruinowane? Man hört auf, fange neues Leben an. Przestań i zacznij nowe życie. Und dann nimmt er seinen Sohn. Und dann holt er ten Strick einen Strick, wziął e, Schnur. Ja, tak, mhm. er an, an fest. I przywiązał go do, przywiązał swojego syna do krzesła I go so, auf. I mówi do niego, zaczyna przeciwstać. I A e, do I papa przecież nie mogę I syn do niego, papa przecież nie mogę. I do niego, no przecież ci powiedziałem, że masz wstać. To jungel be ganz weit. Aber ich kann doch nicht! zaczął płakać. No nie bo nie jestem w stanie. Co jest istu zachęca do tego I Ojciec mówi do tego kaznodziei, widzisz, co so wiec mnie? Dokładnie mi tak jest ze mną? Aber das sich einzugestehen. Ale bit y to przyznać to świetnie uns oft o, sehr sehr schwer. To właśnie e, na jest bardzo ciężko. Dass mein, mein Leben vor Gott verkehrt ist und kaputt. To, że moje życie właśnie przed Bogiem jest zepsute i zniszczone. Dass ich nicht nur schuldig bin, wenn ich anderen Le tue, soll auch vor Gott. Sei ja er ist ein winnne, nie tylko wtedy gdy ja innych krzywdzę, ale jestem też wtedy winny przed Bogiem, nie tylko przed nimi, ale i przed Bogiem. Das fällt uns sehr schwer. To, z tym mamy właśnie problem, by się do tego przyznać. Was machen wir? Co czynimy? Damit das mit Gott ein bisschen besser wird, aber nasza relacja z Bogiem była bądź trochę lepsza. Wir erfinden Religion. Wie człowiek religię? Bo okay, komu 20 euro bei Freund? Plus dam ci 20 euro. Ododługić 30 zł. A tobie dam 30 zł. Was to für gutes Gott. I przecież Boże, ja czynię dobro wśród innych albo dla innych ludzi. Und wochenende mich in dreck in seine A pod koniec tygodnia nie zajmuję się Twoimi przykazaniami. Ale człowiek musi być szczery wobec siebie i musi powiedzieć: Boże, Ty masz rację. Ich kann mir selbst nicht helfen. sam sobie nie jestem w stanie pomóc und ihr seid aus diesem Grund sendet Gott Christus. Wir właśnie z tego powodu, że nie możemy sobie sami pomóc, Bóg posłał Chrystusa. Ich hatte gesagt, im alten Testament wird er angekündigt. Ich powiedzałem też, że on był przepowiedziany w Starym Testamencie. Nach dieser Geschichte mit Adam und Ewa als sie Sünde in die Welt kamen. po tym zdarzeniu, jeśli gdy grzech przed na świat, da hatte in den ersten Blättern der Bibel Gott schon gesagt, to już na pierwszych stronach Biblii Bóg, Bóg powiedział, Die Frau wird że kobieta będzie miała potomstwo. I to potomstwo e, diabła zwycięży. Ja sehen, I jeszcze to będziemy oglądać, jak to się stanie. Von to było kilka tysięcy lat przed tym. Wieder etwas später, kommt etwas vorher noch, noch etwas vorher, 50 Jahre noch vor dem, was Mose geschrieben hat. 50 lat jeszcze przed tym, co, jak Mojżesz pisał w swoje księgi. Auch so eine ganz alte Geschichte steht in der Bibel. Również bardzo stara historia, która jest napisana w tym momencie. To co pisze pierwsza księga Myszczowa 22 rozdział. Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa, związał syna swojego Izaka, położył go na ołtarzu na drwach i nazwał Abraham... Y <bize spiegun erklären> Niech <seni> Abraham. Przepraszam, um to i nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje, dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Okay. dziękuję. I właśnie w tej historii, którą przed chwilą cytowaliśmy, jest napisane, że tam ojciec ma ofiarować swojego syna. W zasadzie Abraham musiał być całkowicie zaskoczony. Der Gott, der das verlangt, Yahweh, der ewige, ten Bóg, który od niego tego zażądał, ten przy, od wieków będący jakwe menschen nienawidzi on nienawidzi ofiar składanych z ludzi ofiar ludzkich. Aber wenn er das von mir verlangt, ale jeśli ten Bóg ode mnie tego żąda, to hat er auch die Kraft ihn wieder zu erwecken. to ten sam bóg ma moc by mi tego syna dać z powrotem. Er i on wyrusza. swojego nimmt er auf den berg, I bierze też swojego syna na tą górę. Aus, wyciąga, bierze nóż w swoją rękę. Er I właśnie w tym momencie, jak podniósł rękę został e, zatrzymany przez głos Boży. Bóg mówi do niego: "Ja widzę, że ty mi ufasz". Der Abraham das nicht. I Abraham o tym nigdy nie zapomina. Baut dort ein altar. Tam buduje ołtarz. Und nennt diesen altar Yahweh Jereh in hebraisch. I nazywa ten ołtarz w języku hebrajskim Yahweh Jere. Weil eines Tages bo pewnego dnia wird ein Vater seinen Sohn senden. Ojciec pośle swojego Syna. Und er wird sterben. I ten właśnie Syn umrze. An unserer Stelle. Zamiast nas. Der lohn, sagt die Bibel, von der Sünde, von meiner Sünde, bo Biblia mówi, że zapłatą za grzech, za mój grzech ist der Tod. jest śmierć. Und ein Lamm wird geschlachtet werden müssen. I że ten baranek będzie musiał być zabity. On wird sterben. I ten baranek będzie musiał zginąć, umrzeć. Als der Jesus öffentlich auftritt. I gdy Pan Jezus y, za, rozpoczął tę y, publiczną służbę. A, ups, ups, sorry, sorry, sorry, sorry. Tak, to jest kannst coś ma Z drugiej Księgi Mojżeszowej 10 dnia tego miesiąca każdy weźmie sobie barank, baranka dla rodziny i jednego baranka dla domu. Wasz baranek ma być bez skazy, a ta krew będzie dla was znaki na domach, w których będziecie, gdy bowiem ujrzał krew, ominął Was i nie dotknie Was plaga zniszczenia, gdy będę zabijał się w ziemię Egiptu. To jest druga księga Marzszowa, 12 rozdział. To też jest stara historia, gdy Izrael był w Egipcie i został wyratowany. I gdy właśnie później Pan Jezus rozpoczął swoją służbę, to był taki człowiek, który nazywał się Jan sagt: i on, gdy spotkał y, pana Jezusa, powiedział, wskazał na niego i powiedział: To jest kociszlam. To jest baranek doży. Das nimmt die Sünde von der Welt weg. Który gładzi grzech świata. Wie, weiß że nie. Jak on nie wiedział? Aber er macht das. Ale on to powiedział. On. Unser Problem ist jetzt, habe ich das schon? Ja habe ich schon. Haben wir zurück. <Klacht> oh. Hello. Das ist, wenn man uh ja. genau. Der Name Jesus bedeutet, in Deutsch, Jesus, in języku niemieckim oznacza Jawi oder der Herr ist Retter. Ja we, albo Pan jest Wybawicielem. Und wie geschieht diese Rettung? sposób stało się to Und da möchte ich ein bisschen mit euch mal rausgehen von die Tore von Jerusalem. I tutaj chciałbym rozpocząć od tych bram Jeruzalemskich. Zalębski. Da is ein Richter. Był sędzia. Der hat den der który hat verbracht. popełnił największy błąd sędziowski w historii e, ludzkości. Das Jeden został oskarżony, bo er ganz genau weiß, der ist unschuldig. I on dokładnie wie, że ten człowiek jest zupełnie niewinny. Und der wirklich war, der hieß A ten który naprawdę był winny, nazywał Barabas. Und der war ein I on był mordercą. So er, ich ja well, ich I już wtedy mamy pierwsze symptomy tej nowoczesnej demokracji. Nie, on nie sądzi według y tego, co tak jak powinien, tylko pyta się tłumu. Kogo chcecie bym wam wypuścił? Tego czy Barabasza? A ludzie pobudzeni czy poruszeni przez tych starszych z Izraela Wypuść, wypuść nam Barabasza. I immer wenn ich diese Geschichte lese, denke ich an den Sportpalast in Berlin. Sportpalast in Berlin. Immer ich diese Geschichte lese, mm. denke ja nie Sportpalast in Berlin. I jeśli e, zawsze gdy czytam e, to bibli, Biblii, to przypomina mi się e, takie taka pewna hala w Berlinie. Du kannst Leute massiv manipulieren. Można i to jest stwierdzono, że ludźmi można w, jakich, w jakikolwiek w sposób chcemy można nimi manipulować. Wojte ten totalen Krieg. So ja. ja. Wielka Szał. Wielka Szał. Wolci ten totalny krieg? Koniec 1944. O, um, tutaj, o, o czasy Hitlera, który pytał: chcecie wojnę totalną? Wolci ten noch totala, noch radikala? Jeszcze bardziej radikalnie, chcete? To są so filmowe namięty. To widzisz te ludzi. I są dostępne dzisiaj te z tych czasów nagrania, filmy. Berlin liegt in Trümmer. Gdy widać, że Berlin jest w Flugzeuge kommen von überall her Samoloty nadlatują, zrzucają bomby ze wszelkich stron. I każdy w zasadzie każdy z ludzi tego bombardowanego miasta powinien powiedzieć, nie, nie chcemy tej wojny totalnej. A właśnie oni wtedy wołają tak. Jezus oder Barabbas i to jest właśnie, dla mnie to jest podobny obraz jak właśnie jest w Biblii zapisane Jezusa czy Barabasza. oder Czy chcemy tego mordercę czy tego, który przyszedł dlatego, że on nas miłował? Er wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. On właśnie ten, który nas umiłował, został wydany i ukrzyżowany. In Polen habe ich viele Kreuze gesehen. Polsce, jak jestem to zawsze widzę dużo krzyży. Aber wiesz warum er dlaczego on tam wisiał? denkst du vielleicht, der Pilatus, so ist der Richter, der hat einen Fehler gemacht. Może pomyślisz, że ten Pilat, ten właśnie niesprawiedliwy sędzia popełnił błąd. 2000 Jahre vor Pilatus? ale 2000 lat przed Da hatte schon einer so Altar gebaut. Der Herr wird ersehen, da kommt einer to był już właśnie ten, który wybudował taki ołtarz i nazwał go Pan Zaopatruje. Noch pa tausend jahre davor jeszcze y, kilka tysięcy lat wcześniej Ta woda eine Weisthagung gemachte nachkomme von der Frau, der wird die Schlange zertreten. Jest y, ta przepowiednia, że potomstwo tej kobiety zetrze temu wężowi, szatanowi głowę. On tausendfünfhundert jahre vorher i 1500 lat jeszcze wcześniej Da wird ein Lamm geschlachtet werden, damit wir Menschen, die wir aus Israel waren damals, damit wir leben können. Ten baranek, aby, jako mogli żyć. Jetzt hängst du da am Kreuz. Ist das Zufall? Jetzt hängt er am Kreuz. Ist das Zufall? Wisst ihr, warum er da hängt? Wiecie, on tam wisi? Weil Gott das so wollte ponieważ Bóg tak chciał. Czy so w całym Starym Testamencie vorhergesagt? Bo to właśnie było przepowiadane przez cały Stary Testament. Dass er sterben was. Że on właśnie musi umrzeć. Propheten hatten vorhergesagt. Prorocy już wcześniej mówili, gdzieś strafe zu unserem Frieden nahm er auf sich. On wziął ten winę. Dla naszego pokoju on tą winę wziął na siebie. I przez jego rany nam stało się zbawienie czy wyratowanie. Wyobraźcie sobie, że Wy jesteście, czy każdy z nas jest Barabaszem. waren von Bo My z natury wszyscy takimi byliśmy. Und wir gucken jetzt zum Kreuz. I teraz my patrzymy na ten krzyż. Links und rechts hängen meine Mitstreiter. Z lewej i z prawej strony wiszą moi współtowarzysze. Die hängen dort, wo ich auch hätte hängen müssen. I oni wiszą tam na tym krzyżu, gdzie i ja Und der kann sagen, die Strafe zu meinem Frieden hat er auf sich genommen. I właśnie on może powiedzieć, że tą karę bo to bym ja miał pokój, on wziął na siebie. Er hängt dort für mich. Bo on wisi tam za mnie. I w Biblii jest taki jeden wspaniały wiersz. I W Biblii też kiedyś opowiadałem w więzieniu. I też Żaden z tych więźniów nie zna tego wiersza. Ich werde ihn euch noch mal vorlesen. Przeczytam go dla, jeszcze raz. Jeszcze raz. Gelernt. Nauczyłem się go na pamięć. Götz lieb die Welt so sehr. Bowiem Bóg tak Bóg umiłował świat, dass er seinen einzigartigen Sohn gab. Że on swojego jednorodzonego Syna dał. Damit jeder, aby każdy, jeder. każdy, wirklich jeder który w der an ihn glaubt który w niego wierzy nicht geht, nie zginął sondern ewiges leben hat ale miał życie wieczne warum das kreuz Dlaczego krzyż? warum jesus weil er nämlich das erleben musste. bo on musiał przeżyć to was ty ich ja so przeżyliśmy. Co so, i ja musieliśmy, jeśli onby tego nie przeżył, to my to musieliśmy przeżyć. Ich habe eben gesagt, der Teufel wurde besiegt. Ja też powiedziałem, że ten, że Satan został zwiedzony. Und der Teufel hat ein Prinzip in deinem und meinem Leben. Der arbeitet mit Sünde. A diabel, jeśli chodzi o ciebie i o mnie, ma jedną zasadę. On pracuje, czy studiował z grzechem, czyś grzechem, znam. Und der macht das sehr lieblich. Wie schön das doch ist. I on nam chce to pokazać, o jakie to jest piękne. Mach to alle. Przecież wszyscy tak robią. No wiem Dlaczego nie? To to Przecież to nic takiego. Ein bisschen ungerechtigkeit. Trochę niesprawiedliwości. Ein bisschen lüge. Trochę kłamstwa. Noch mehr lüge. Jeszcze więcej kłamstwa. Noch mehr. Jeszcze więcej kłamstwa. So mein Leben immer mehr I to się dzieje tak, że jakby takie łańcuchy zostałbym. Jestem powoli coraz bardziej krępowany łańcuchami. I w pewnym momencie dotrzemy do takiego miejsca, że już nic nie możemy. Jestem wtedy całkowicie związany. I na krzyżu, ponieważ Pan Jezus wycierpiał śmierć, którą my, każdy z nas musiałby przejść. On mówiąc e, obrazowo zabrał tą moc zapanowi. Wcześniej cztery dnie temu mniej więcej. Gdyś w Kalifornii w granatowe pożary. I jeśli to widzicie, to pożary są bardzo silne. Czy, czy filmy z tego, jak ogień przechodził przez miasteczka i pokłaniał domy? internet, jest tu live Jeśli teraz w naszych czasach internetu na żywo możemy to, prak praktycznie na żywo możemy takie rzeczy oglądać. Was macht ein Mann? I co jeden z ludzi uczynił da? so ganz On mieszkał w Er um sein Haus herum, zündet er das gesamte Gras und alle Bäume rodet er. Wokół swojego domu on podpalił trawę i drzewa, które rosły wokół jego domu. I wokół jego domu wszystko było spalone. I teraz ten ogień przyszedł. I ten ogień, jako że ta ziemia wokół była wypalona, ten ogień można powiedzieć nie miał mocy. Geht an dem Haus vorbei. Jego dom został ocalony. Das ist schon alles verbrannt. Bo już wszystko wcześniej on wypali wywoła kontrolowany pożar und sein Haus tat stehen. Jego dom się on ostał. Wieś ten krzyż, sozusagen ein ein Bericht erstellt, ein Gericht, Ten krzyż jest właśnie takim miejscem sędziowskim. Am Kreuz wird jemand abgeurteilt. Bo właśnie na krzyżu jest ktoś sądzony. Tewa, unschuldig. I tam był ktoś osądzony, kto był niewinny. On sam powiedział, straszna to rzecz paść w ręce Boga żywego. A ponieważ On miłuje Ciebie i mnie, ponieważ On widzi, że my wszyscy byliśmy, czy jesteśmy pod, czy związani tymi pętami grzechu, to dieser Gott ten Bóg właśnie stał się człowiekiem. und kommt für uns Menschen. I on przyszedł dla nas ludzi. den Tod, den wir hätten müssen. On zmarł tą śmiercią, którą my musieli umrzeć. um wir immer hätten getrennt zu sein von Gott. I musielibyśmy być na wieki odłączeni od Boga. Erlebt er wie das ist? On to przeszł, jak to właśnie jest być odłączonym od Boga. Getrennt zu sein von Gott. Ah, dziękuję. Johannes 3:16, So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jan, Ewangelia Jana, 3, 16 wiecz, Tak Bóg umiłował świat. Dass er ein za einzigartigen Sohn gab. Że spo, swojego jednorodzonego Syna dał. Damit jeder, Aby każdy, Der ihn glaubt. w niego wierzy, Nicht verloren geht. Nie zginął. ewiges Leben hat. Ale miał życie wieczne. Als ein Mann nach Europa kam. Der do Europy. Ist er dort in Athen? Die will kam in Athen. Paulus. Denn Und die Leute, die dort kamen? Die ludzie, którzy się tam zgromadzili, haben das auch so gehört, wie ich das versucht habe, so euch ein bisschen vorzustellen. Und właśnie tego tak słuchali, tak jak ja вам teraz tak obrazowo próbowałem to przedstawić. Die haben viele Philosophien gehört. W Grecji, w Grecji, m, słuchali, było Und der eine oder andere sagt sich jetzt, ach Mensch, glaube an Jesus. sündig sein, ach Mensch, mal, kannst du nicht was schöneres erzählen? I do niego, Nie nam dass es sogar ein Teufel gibt, Dass es eine Hölle gibt piekło, und dass es ein Gericht gibt sąd, und dass er das Gericht getragen hat. To, on ten da gibt es Leute, ludzie, die sagen: Mir zu billig. Ist mir zu billig, zu einfach. To jest dla mnie zbyt proste, zbyt Aber ich kann euch eins sagen: Ich habe unzählige kennengelernt. Ja poznałem naprawdę niezliczoną ilość ludzi. Die haben vertraut auf den Mann in der Mitte, który zaufali i ten człowiekowi, który był w środku. Der stand dort für mich, który zmarł tam za mnie. Die haben auf einmal verstanden, dass es nicht damit zu tun ist, dass ich nur ein Kreuz in meinem Zimmer, Wohnzimmer, hängen habe. Dass es nicht um das Kreuz geht, sondern dass das Kreuz meinem Leben grundsätzlich Dinge verändert hat ale o to, żeby właśnie ten krzyż zmienił y, zasadniczo moje życie i rzeczy w moim życiu. Und dann kann ich ganz einfach zu diesem Herrn beten I wtedy właśnie bardzo, bardzo prosty sposób ja mogę się woć do tego Pana. Und wenn Jesus nicht Gott wäre, könnte ich nicht zu Gott beten zu ihm beten und weil ich weiß, dass er Gottes bete ich auch zu ihm. I jeśli Pan Jezus nie byłby Bogiem, nie mógłbym się modlić wtedy do Boga. Ale ponieważ on jest Bogiem, mogę się też modlić do niego. I bardzo prosto mogę mu powiedzieć: Ich brauche keine irgendwelche Gebetsbücher dafür, wo mir Leute was sagen, wie ich beten soll. Nie potrzebuję żadnych jakichś modlitewników, których ludzie dawaliby mi przepisy, w jaki sposób się modlić. Po prostu mogę uklęknąć. Ich kann hier stille werden. i mogę być w tej ciszy. I Mogę powiedzieć w tej ciszy, Panie Jezu. Denn das war was der Mann gesagt hat. Jeśli to prawda, co ten człowiek mówi? Zstawcie moje To ja mogę. przyjść do ciebie z moimi grzechami. Bo przecież ty umarłeś za grzeszników. hast alle meine Sünden auf dich genommen. I wszystkie moje grzechy ty wziąłeś na siebie. Du bist bestraft worden für mich. Ty zostałeś ukarany za mnie. Und ich darf frei ausgehen. A ja teraz jako wolny człowiek, mogę wyjść. Und das sagt die Bibel an so vielen vielen Stellen. Właśnie to mówi Biblia na wielu wielu miejscach. Da meine Bibel, ich ist aus. Stań dasselbe drin wie hier in trochę inaczej niż polska, ale jest nie to samo Da steht Der, sein Wort hört. Napisane, kto słucha jego słowa. Und glaubt dem der mich gesandt hat. Temu, który mnie posłał, ist vom Tod ins Leben übergegangen. ze śmierci do życia. So viele so wie Johannes 3,16. Takie miejsca, jak właśnie na 3:16, które widzimy tutaj. Ich brauche nicht irgendwas noch zu tun. Nie ma potrzeby, bym jeszcze cokolwiek musiał czynić. Alles ist getan worden durch den, den Jesus Christus. Bo wszystko uczynił Pan Jezus Chrystus. Einfach ihm vertrauen. Po prostu musimy mu zaufać. Wie ja. selben Glauben den Abraham hatte Gottes Wort vertrauen. Dom niech dom samowiarę, którą miał Abraham, zaufać Bogu. Als die Israeliten in Ägypten waren, mussten sie dieses Land schlachten. Gdy Izraelici byli w Egipcie, musieli zabić tego baranka. Und dann mussten sie von dem Blut an die, die Schwelle tun von der Tür. tego baranka musieli pomalować e, od drzwiach. Und wer das hatte, da blieb der Sohn, der älteste sohn am Leben. I Kto to uczynił, to wtedy w tym domu ten najstarszy syn pozostał czy pozostał przy życiu. Das ganze Alte Testament ist voll davon. I cały stary testament mówi o tym. Von der einen Person. O tej jednej osobie. Die gekommen ist. O tej osobie, która przyszła. Um für uns zu sterben. Aber irgend jetzt sag mal. wünsche nic, das jemand hier ist, die nie nie życzył nikomu z tych, którzy tu są. Tela so macht wie ich früher. Ludzie w czynił tak jak ja to czyniłem wcześniej. Ich habe das öfters gehört. Bo często to słyszałem. Und bin dann rausgegangen i wychodziłem Bogenc. Okej, bardzo ciekawa historia. Myślałem, sobie, no, genową fajna historia opowiadania. On i szłała mm. ląduje weiter wie Ale moje życie nie zmieniało się. Wem dann die stand fragt Jesus? I gdy się on pytano: Wierzysz w Jezusa? Natürlich. Tak, oczywiście. Post. Między kolejnymi kiliszkami. Ein Leben, ein Glaube ohne Wert. Było to życie, była to wiara bez wartości. The Bible sagt, wer den Sohn hat, Biblia mówi: kto ma Syna, te Jezus Chrystus Jezusa Hat das Leben. ten ma życie. Kommt nicht ins Gericht. i ten wtedy nie pójdzie na sąd. Ins Leben übergegangen. ze śmierci do życia. Warum kommt er nicht ins Gericht? Dlaczego nie pójdzie pod ten sąd? Als die czy on był lepszy niż pozostali? Bin ich wie die czy ja jestem lepszy niż schlimmer. Schlimmer. Nie jest, byłem. czy jestem o wiele gorszy? Ich den einen, der mein Gericht ale ja znam jednego, który ten sąd, który mnie się należał, wziął na siebie. ja ufam Jemu und das fröhlich meine Straße ziehen. Das fröhlich meine Straße ziehen. I ja z radością mogę iść przez moje życie. Das wünsche ich auch von ganzem Herzen. i to życzę wam też z całego serca. Wir doch zusammen beten. i chcielibyśmy jeszcze się razem z pomóc. Panie Jezus, dziękujemy Ci z całego serca, że Ty znasz, że Ty znasz każdego pojedynczego z nas, że u Ciebie możemy znaleźć ten spokój, ponieważ Ty ten spokój przyniosłeś, ponieważ Ty zmarłeś za tych, którzy nie mieli pokoju, za bogotlose. Za tych, którzy byli bezwolnymi, za grzeszników, niemanden ablehnst. i że ty nie odrzucisz nikogo. Ki bitte, a Daruj, aby twoje słowo nie pozostało pustym, nie wróciło jako puste. Wszystkie jest nachhaltig haltig zum ewigen leben. Bo błogosław, by ono było tym życiem dla każdego. Amen. Amen. Wy könnt sich Możesz umieszczać? Was Co Cóż muszę uczynić? Um in den Himmel zu kommen. Aby wejść do nieba. Einfach. Po prostu. Dem Wort Gottes vertrauen. Zaufać słowu Bożemu. Weil er es gesagt hat. Ponieważ on to właśnie powiedział. Deshalb to es wahr. I dlatego to jest prawda. I ja wam mogę powiedzieć, że tak stało się 39 lat temu w moim życiu. Ich habe diesen Tag nie bereut. nie żałowałem i nie żałuję tego dnia. Diesem Herrn vertraut zu haben. Tego dnia, w którym żałowałem temu Panu. Ich bin übrigens früher immer so rumgelaufen mit zum Kreuz, Jesus Kreuz, also mit gestorbenen Jesus a wcześniej właśnie codziennie ja na szyi miałem zawieszony ten krzyż z Jezusem. I teraz przez te dziesiątki lat spotkałem w swoim życiu wielu Polaków, również czasem u Niemców, którzy też mają taki krzyżyk na szyi. I wtedy pytałem ich damit auf sich hat? wiesz co to się z czym to się wiąże? No bo oprócz tego, że fajnie wygląda, das ein opfer, że to jest taki ołtarz, da na tym ołtarzu właśnie ktoś został zabity. Für dich und mich. Za ciebie i za mnie. Warum Jezus? Dlaczego Jezus? Damit Po to, abyśmy go właśnie poznali. Osobiście każdy chrześcijaństwo jest nie nur, dass się in der Kirche sich abspielt. To nie jest tylko to, co się dzieje w Kościele. Spielt sich auch in einem Chrześcijaństwo ma miejsce, czy odbywa się też w naszych domach, czy pokojach, gdzie ja mogę klęknąć przed tym e, żywym Bogiem sage, Gott, du hast recht. i mogę mu powiedzieć, Boże, tak, Ty masz rację. Ich bin ja jestem er des gebionen, aber der Jesus ist gekommen, Ale, Pan Jezus przyszedł po to, by tych zgubionych właśnie szukać. Sag gib ten den Schrott in dreck meines Lebens. Przebacz mi to ten brud mojego życia. Danke, dass er für Dziękuję za to, że on zmarł za mnie. Mir habe ich gesagt. Ja, wtedy więcej nie powiedziałem. Aber dann durfte ich vertrauen Ale mogłem zaufać tej księdze. So vielen Aufnahmen motyla ile ilu go przyjmuje daje prawo. by byli dziećmi Bożymi, to jest nam, właśnie, którzy wierzą w imię jego. Ich bin gerne bereit mit Übersetzer mit ihnen zu reden. też jestem teraz gotowy, jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to mogę, możemy porozmawiać. Ich ich auch nur, mit Niestety tylko przez ale und wam z andere serca, dass sie das annehmen, dieses Angebot von Gott. Abyście tą ofertę Bożą przyjęli. Weil das Auswirkungen hat für die Ewigkeit. Ponieważ ta oferta ma wpływ na przyszłość. Dziękuję bardzo. Mówię. Ja, tak? ehm, e Jeszcze, jeśli chciałbym zaproponować, żeśmy zaśpiewali jedną zwrotkę. Um, ein Lied? Je ja, ich sage euch den tekst za Zaśpiewali jedną wieś, ja Wam powiem ten tekst. Bóg jest miłością. On mnie odkupił. Bóg jest miłością. Miłuje mnie. Tak? Więc mówię jeszcze raz. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie paniesz. Jedną złotych. 163. Bóg jest mi.